Zapraszam na herbatę. Herbata utopielicy. Blogspot .com. Witam w 18. odcinku podcastu Herbata utopielicy. Na początku muszę przeprosić Was, że musieliście czekać na nowy odcinek. Zwłaszcza, że obiecywałam już od dłuższego czasu, że już jutro, pojutrze nagram coś. No niestety, no, jak widać, zajęło mi to trochę więcej czasu. O, część przy czym była takich niezależnych ode mnie. No część co była po prostu taka, że im dłużej się zwraca z nagraniem nowego odcinka, tym trudniej jest zacząć. Po prostu czegoś się odzwyczaja i jak patrzy w stronę dyktafonu, to mu za serce ściska i się cały stresuje. Ten odcinek w ogóle miał być o czymś innym niż będzie, bo początkowo miał być on o Genmaiczu, takiej wspaniałej herbacie, miał opowiadać bajkę i różne inne ciekawe rzeczy, nie żeby ten odcinek miał być, no nie, ten zresztą również nagramy powinien być następnym. Skąd się wzięła moja zmiana planów? No, odwijała się stąd, że ostatnimi czasy dostałam całkiem sporo różnych e-maili i po prostu informacji zwrotnych od e słuchaczy. I zadawaliście mi różne pytania i myślę, że wypadałoby na nie odpowiedzieć. Na część odpowiadałam bezpośrednio mailem, ale nie na wszystkie, ponieważ myślę, że... E Niektóre zagadnienia będą interesowały większą ilość osób, dlatego chciałam to zrobić na łamach podcastu. Na początek może e, odpowiem na pytanie na temat miejsc, gdzie można się napić yerba mate. E, Pytało to nawet parę osób, więc może już nie będę już wszystkich wymieniać, bo nie chciałabym kogoś pominąć, a obawiam się, że pod uwagę moje dzisiejsze rozstarknienie tak, tak mogłoby się stać, Tak więc może przyjdę już od razu do rzeczy. Pijalni i Mate w Polsce jest kilka. W jednej z nich byłam... W innych nie. Tak więc niszczę na informacje od Was. Może ktoś z Was już tam był i ma jakieś opinie. Chciałby się podzielić z tym z innymi słuchaczami, więc zachęcam albo do nagrywania, albo do pisania do mnie. No dobrze, to zacznijmy, że tam, gdzie byłam, czyli Wrocław, Szczypta Świata. Mówiłam o tym z, Grześ z Grześkiem w jednym z ostatnich odcinków, ale myślę, że można by to wszystko po prostu zebrać na no, początku przypomnę, że w szczycie Świata bardzo nam się podobało, ponieważ jest tam bardzo duży wybór jerby, obsługa jest zaznajomiona z tematem. Na miejscu można kupić no, zarówno jerby, jak i różne akcesoria. Można też palić szysze, Są jakieś, z tego co wiem, nawet wieczorki szyszowe. Ale może o samej... Przede wszystkim, gdzie to jest? Jestem na ulicy Kazimierza Wielkiego 27. Jeżeli ktoś nie wie gdzie to jest, to powiem, że to jest samo centrum, to jest tuż obok Heliosu. Otwarte jest to wszystko od 10 do pierwszej. No muszę powiedzieć, że jak ja byłam z Krześkiem, to siedzieliśmy chyba nawet do 21.30 i nikt nas jeszcze nie wyganiał. Tak więc muszę powiedzieć, że to bardzo przyjazne miejsce. Drugie miejsce znajduje się również we Wrocławiu. Tam już niestety nie byłam. Nazywa się ono czakra. Jest na ulicy Kuźniczej. To jest chyba na Starówce gdzieś tak mniej więcej. W każdym razie potem gdzieś w centrum. Jest to, cóż, na zdjęciach to wygląda trochę bardziej jak pub, jest tam spory wybór yerby, a także różnych innych rzeczy, tam można się napić różnych drinków, niekoniecznie alkoholowych, tak więc, no, nawet coś zjeść, jakieś takie indyjskie dania, a więc myślę, że też warto przetestować. Kolejne miejsce jest to Guarani Mate Bar, znajdujący się w Warszawie, o którym było niedawno w metrze, był artykuł czy tam wywiad z kimś właścicielem. Znajduje się to miejsce na ulicy Koszykowej, gdzieś przed stacją Benzynową Nie wiem gdzie to jest, ale podałam stronę, tam jest mapka. Można możecie sprawdzić. Na miejscu można również zakupić, oczywiście, jebę i różne akcesoria. Um, no dobrze, to do mnie tyle. A, jeszcze nie. E, no niestety, są to na razie trzy pijalnie, które jakoś tam się bardziej ogłaszają. Ale no cóż, Polska jest mimo wszystko całkiem spora i większość osób, no niekoniecznie, mieszka w tych dwóch miastach. Dlatego proponuję Wam, żebyście przeszli się do herbaciarni, które zazwyczaj są już w takich w trochę większych miastach. Hmm, takich długich herbaciarni z herbatą, bo tam zwykle można dostać również yerbę. Hmm, rzadko kiedy jest tam więcej rodzajów niż cztery herby tak naraz. raz, hmm, smakuje ona nic inaczej niż to, co, o czym zwykle opowiadam. ale. Myślę, że cóż, jak ktoś nie ma innej możliwości, to na pewno warto się sprawdzić. Zwłaszcza, że ta yerba jest rzeczywiście dobra. Zazwyczaj jest to mate green, czyli taka zwykła, klasyczna yerba. Salida del sol, czyli yerba z trawą cytrynową. Jest to po prostu wspaniała yerba, bardzo ją lubię. Czasami można spotkać hierbę brązową, paloną. No to ja muszę powiedzieć, że mi ona nie przypadła do gustu, przynajmniej nie wtedy, kiedy ją piłam, ani nie próbowałam jej od dawna, być może teraz po treningu w Pajarito i innymi mocniejszymi gatunkami by mi bardziej smakowała. Kiedyś widziałam również yerbę mandarynkową, ale ona, no nie wiem, nie ona mi nie do gustu i zresztą widziałam ją tylko raz czy dwa. Hmm, aha, no tak, może czym różni się ta ilość od tego, o czym zwykle mówię, o tych paczkowanych, kupowanych, um, sprowadzanych bezpośrednio z Ameryki Południowej i sprzedawanych w firmowych opakowaniach? Różni się tym, że jest delikatniejsza smaku. Jest ona mas smaczna, pobudzająca, ale nie jest cierpka. Tam jest bardzo mało pyłu zazwyczaj. Um, Ten smak jest bardzo klarowny. Z tym sumieniem mogę polecić na pewno Matę Green oraz Salida del Sol, osobom, które takie Irby, nie wiem, typu Pacharito czy Rosamonte, nie za bardzo lubią. Z moich doświadczeń, z moją rodziną, która no, niekoniecznie lubi jerby, muszę powiedzieć, że ta cytrynowa czy właśnie Matę Green, zdecydowanie bardziej pasowała. No dobrze, ale może skoro jesteśmy przy osobach, które jerby tak normalnie nie piją, to nie przy osobach początkujących, to może postaram się zebrać to, um, jakie gatunki są dobre właśnie na początek. Ponieważ no, w, po, gdzieś tak w połowie odcinków mówię coś o różnych hierbach i wychodzi na to, że każda jest fajna. Ale no już nie każda jest dobra dla większości osób, przynajmniej na początku. Każdy czegoś innego oczekuje. Ktoś lubi bardzo mocny w smaku, ktoś oczekuje mocnego działania, ktoś inny nie jest przyzwyczajony i woli coś delikatniejszego. Tak? Więc może podam kilka różnych propozycji. Myślę, że dla każdego coś miłego. Może tak, pierwszym, pierwszym gatunkiem będzie pacharito. Pacharito. Tak być może pamiętacie, jest hierbą mocną, zarówno w działaniu, jak i w smaku. No, mi na początku samym Bahari to nie smakowało, bo dla mnie jest zbyt mocne, zwłaszcza, że ono ma dużo pyłu. Dla kogoś dla osób, które próbowały innych gatunków i stwierdziły, że są dla nich za słabe, że oczekiwały czegoś mocniejszego. Dla osób, które jako pierwszą matę będą chciały spróbować, no, muszę Was przygotować na to, że można stwierdzić, że jest ohydna i bezkudna, ale to nie znaczy, że każda rwa ryba, ryba jest taka. Myślę, że po prostu warto spróbować wtedy inny gatunek. Dalej, Rosamonte Especial. Jest to ryba dobra, klasyczna, ma lekko przydymiony smak i jest pobudzająca. Myślę, że to jest jeden z najbezpieczniejszych gatunków do polecenia na początku, przynajmniej żeby się zorientować, czy chcemy czegoś mocniejszego, czy też delikatniejszego. Rozamontę ma wiele różnych rodzajów. Niektóre są leżakowane dłużej, inne są w wersji bardzo delikatne, inne są bez patyczków. Na początek myślę, że najlepiej spróbować specjalnie, jeżeli będzie za mocna, ale będziemy chcieli pić jednak Rosamontę, bo coś tam nam w niej będzie pasowało, to, pasowało, to warto spróbować wersję sławę, Wersje sławę wersje oznaczają po prostu słabe. Są delikatniejsze, zarówno w smaku, jak i w działaniu. No, no i właśnie dla osób, które nie lubią, y, jakim język cierpnie, y, albo po prostu mają delikatniejsze żołądki i muszą uważać. Da, i następnym moim typem jest noblaza gałcza. No to już kiedyś się bardzo nad nią rozpływała. Najpierw nad noblezą w zielonym opakowaniu, czyli z gąskami a później nad noblezą gałczą w pudełeczku czerwonym, już bez patyczków. Ona mi dość mocno przypomina właśnie matę green ponieważ ma taki klarowny smak, tam jest mało pyłu, nie wpływa to wcale negatywnie na pobudzenie. Jest na pewno bezpieczniejsza za żołądka niż pacharito. Także no, bezpieczniejsza do naszych skupów smakowych. Wersja kospateczków jest mocniejsza w działaniu. Także bardziej wyraźna trochę w smaku. Następną moją propozycją jest praedito compuesta con hierbas, czyli mieszanka. Za praedito jest jedwą dość delikatną. Ta wersja jest jeszcze z ziołami, jest to głównie mięta, dwa rodzaje, nawet mięta pieprzowa i, i jakaś miejscowa odmiana, także rumianek, szałwia i cedron. Pachnie obłędnie, smakuje również świetnie, na gorąco smakuje nieco jak, jak takie syropy ziołowe albo tabletki na gardło, na zimno natomiast wspaniale orzeźnie. no być może już niedługo będzie nieco zbyt chłodna pogoda, żeby pić ją na zimno, ale myślę, że jest to ona świetną alternatywą dla osób, które szukają jakiejś odmiany smakowej. A, jeszcze dla osób, które starają się odzwyczaić z jakichś powodów od kawy, chciałam Was poinformować, że jest również pełna irwa smakowa firmy CBS, o smaku kawy. No cóż, powiem, że. Um, za jak pierwszy raz ją piłam, stwierdziłam, że tak nie za bardzo smakuje jak kawa, a za drugim, no rzeczywiście trochę jak kawa, ale taka nie najlepsza. Um, no jest na pewno no, dość ciekawe, żeby spróbować. No nie powiem, żeby mi to super smakowało, ponieważ to nie smakuje ani do końca jak herbata, ani do końca jak kawa. Jest taka nie wiem, może gdybym kiedyś była większą fanką kawy zbożowej na przykład, to mi bardziej smakowało. No to jest takie do sprawdzenia, ale nie nastawiajcie się na to, że to będzie świetny smak kawy. Raczej no, jeśli kawy, to taki dość podłego gatunku. Kolejne pytanie, a propos, trochę pachali, to dotyczyło używania saszetek. No um, ja powiem tak, ja nie piłam jarby z saszetki. Jakby ktoś wyprostował, to, to bym na pewno sprawdził, a sami mi trochę pieniędzy szkoda, żeby to kupować. Smaku jest podobno smaczna. Ja sobie wyobrażam, że rzeczywiście może być całkiem sympatyczna, ale mało pobudza. Już mówię dlaczego. Pamiętam, że w takiej saszetce są gdzieś 2 gramy jarby, czyli łyżeczka, może dwie suszu. A to teraz wyobraźmy sobie, że skoro usypiemy do, znaczy do naczynia pojemności szklanki przynajmniej jedną czwartą albo jedną trzecią, a czasami pół na pół albo nawet trzy czwarte naczyń, objętości naczynia, wtedy nas pobudza to przyłóżmy sobie taką łyżeczkę czy dwie suszu, nawet zakładając, że jest y, dobrej jakości. I y, się, no, w jaki sposób może nas y, taka, no, w sensie kropelka y, pobudzić. No, jest to pewnie jakaś alternatywa dla osób, które w ogóle nie mogą pić sierby, aczkolwiek, y, no, może się sprawić gdzieś w podróży. Chociaż ja zwykle to nawet w podróży po prostu yerbę do termosu albo samą wodę do termosu, a yerbę oddzielnie. Myślę, że to jest jednak hmm, to jest dopiero sposób, w którym możemy poznać smak prawdziwy yerby, ponieważ no inaczej to będzie takie bardzo, bardzo delikatne, ma to swoje zalety, ale to jednak nie jest taka prawdziwa yerba. Ciekawą alternatywą może być za to jerba hmm, rozpuszczalna. Nie wiem, jak to smakuje, Jestem sama bardzo ciekawa, jeżeli smakuje tak samo, bisko, tak samo jak jeba, może znaczy, jeżeli smakuje tak podobnie jak herbata rozpuszczalna do prawdziwej herbaty, to, to wiem się, że to jednak nie będzie działało, aczkolwiek podobno ma ona jakieś tam działanie pobudzające, przynajmniej według producentów. Nie wiem, nie próbowałam. Jeżeli ktoś z Was spróbował, to podzielcie się, bo to jest naprawdę dla mnie interesujące. Czy no, naładowali tam do środka jakieś kofeiny i rzeczywiście pobudzać, czy w ogóle smakuje jak hierba, czy jest strasznie słodkie, czy też może wcale nie. Zostałam hmm, jeszcze jedno pytanie. Miałam o tym powiedzieć wcześniej, dawno temu, ale Zapomniałam i na szczęście zostało mi o tym przypomniane. Jakiś czas temu, nie wiem, rok, parę miesięcy temu świat Jerowa Maciany obiegła pewna nie wiem, plotka, pewien artykuł. Źródłem jest tutaj Wikipedia, straszący rzekomym działaniem nowotworowym mierby. Ja oczywiście zdementuję to. Może nie w stu ale postaram się tak po większości. Powiem trochę jak to wyglądało, ponieważ swego czasu zaglądałam trochę w wyniki, w oryginalny artykuł skąd te wieści w Wikipedii pochodzą. Zostały swego czasu, no to jeszcze dość niedawno, wykonane pewne badania statystyczne na terenie Ameryki Południowej w regionach, gdzie bardzo dużo pije się yerba mate i statystyka wykazała, że na tych terenach jest zwiększone zachorowanie na raka w przełyku i czegoś tam jeszcze. To zainteresowanie jej sobie zamiast przeczytać. I wszyscy się wtedy przestraszyli, ponieważ ten artykuł sugerował, że to jest wpływ yerba mate. Ja bym chciała powiedzieć, że ten artykuł trochę sam sobie przeczy ponieważ to nie jest takie proste, żeby stwierdzić, że coś ma rokotwórczy wpływ na tych terenach. To w tym samym artykule jest napisane. Pije się bardzo dużo alkoholu i pali bardzo dużo papierosów. Więc pomyślmy, Odstawmy na bok yerba mate. Już same papierosy i alkohol mogły wpłynąć na wyniki tych badań. Teraz A dwa, że nikt nie zrobił jeszcze badań klinicznych na działanie na temat działania yerby na rozwój nowotworów. Co więcej, yerba mate ma wysoki poziom antyoksydantów. Antyoksydanty są to takie drobinki, które likwidują wolne rodniki. Wolne rodniki, kiedy rozwijają się w nadmiarze, a niestety w dobie cywilizacji, jeżeli nie będziemy tego zmniejszać właśnie przez takie pożywienie, to ten poziom jest zbyt wysoki. A więc wolne rodniki w nadmiarze powodują yy, raka. Po prostu niszczą zdrowe komórki, yy naszego ciała i prowokują powstawanie komórek rakowych. Tak więc, jak ma to obniża ich poziom w naszym organizmie, Teraz, No właśnie, trzeba byłoby wykonać najpierw badania kliniczne, bardzo długotrwające na odpowiedniej i wielkości grupach, czy rzeczywiście tym czynnikiem, który zwiększa zachorowanie na raka na tamtych terenach jest stierbacz, czy może coś innego. Może właśnie papierosy, może alkohol, może coś innego, czym się ci ludzie żyją. No niestety statystyka ma to do siebie, że można w ten sposób udowodnić dosłownie wszystko. Tak więc oczywiście warto być zawsze ostrożnym i zastanawiać się yy, o na temat swojego zdrowia. Mm starać się nie działać przeciwko sobie samemu, ale też nie należy badać w paranoję, prawda? Niestety wiele osób, które tak bardzo się przestraszyły, jakby palą papierosy, bo piły za dużo alkoholu, albo, nie wiem, za długo się opalali, chodzą na salaria i w tym momencie oni nie zastanawiają się nad działaniem szkodliwym, tych rzeczy, które już zostały udowodnione i to wielokrotnie i o tym się głośno bardzo mówi, a przestraszyły się akurat tego no, ja zalinkuję ten artykuł tam są też wypisane źródła każdy może sobie sam zobaczyć no, tam w kilku miejscach jest napisane, że wykazano że coś tam, że nie wiem, że wpływ, że jerba wraz, plus alkohol plus papierosy mogą może powodować wzrost zachorowania na raka a nawet, że sama jerba no, na pewno, bo same papierosy i alkohol to jest, że tak powiem, zło zwłaszcza no, papierosy w każdej ilości, alkohol w nadmiarze. Um, no to więc cóż, każdy musi sobie sam opinię wyrobić ja póki co jeszcze się nie stresuję, um, no. To już poczekamy. Może ktoś zrobi za jakiś czas takie prawdziwe, porządne badania. Wtedy nie będzie wątpliwości. Póki co, jeżeli się jeszcze mimo wszystko boi się trochę tej jerby, to no, myślę, że po prostu można trochę ograniczyć picie tego. Nie wiem, czy mniejszą ilość codziennie, czy z jakimiś przerwami. To już musi niestety do Was zależeć. Um. Aha, miałam jeszcze takie małe ogłoszenia trafialne, ponieważ na stronie, co niektórzy z Was już zapewne zauważyli, pojawiła się nowa funkcjonalność, a mianowicie chmurka z rogiem gadu gadu i napis porozmawiaj ze mną. Tam jak na to klikniecie, to możecie połączyć się ze mną właśnie na gadu-gadu, zadać mi jakieś pytanie, wyrazić podziw dla mojego podcastu albo stwierdzić, że wcale Wam się nie podoba i byłoby świetnie, gdybyście powiedzieli dlaczego, ponieważ jest wtedy szansa, że będę mogła coś zmienić na lepsze. Poza tym można zawsze do mnie napisać maila na gmail.com Przypomnę też adres mojej strony, czyli herbatautobilicy.blogs.com no cóż, to chyba mniej więcej tyle na dzisiaj. Następny odcinek będzie już bardziej herbaciany. Zachęcam Was do no, przesłania pytań, wyrażania opinii, pisania komentarzy. Myślę, że całkiem niegłupim pomysłem byłoby stworzenie takiego faku z najczęściej zadawanymi pytaniami. Może jakiś specjalny odcinek by powstał na ten temat. Albo po prostu byłby nie wiem, byłoby to może aktualizowane co jakiś czas, tak więc myślę, że jeżeli Wam się jakieś pytania pojawią, to przysłajcie mi je. Może nawet jakoś nie wiem, sami rozwijaliście swoje wątpliwości, albo odpowiedź wcześniej i to może i takie wyślijcie nad czym się, kiedy zastanawialiście najbardziej. Może to pomoże pewno osobom nowym w temacie. Aha, no tak, jeszcze powiem tylko, dlaczego że, że ten odcinek jest taki jerbacian? Bo w zasadzie podcast miał być bardziej o herbatach, a jerba miał być troszeczkę mniej. No muszę powiedzieć, że tak się jakoś złożyło, że być może przez to, że jerba jest ostatnio coraz bardziej popularna w Polsce, coraz więcej się o tym mówi, pisze, słyszy. No i właśnie większość pytań i dotyczy właśnie herbamaty. Cieszę się, że kilka osób już mi powiedziało, że to właśnie dzięki mnie zaczęli pić herbamatę. Są też osoby, które um, dziękują za to, że no, pokazałam im też inne sposoby na picie herbaty, na picie lepszej herbatki. Tak więc, e, jeśli mnie, czego chcecie więcej, czego chcecie mniej, czy yerby, czy herbaty. Ja będę, i o, tym, i o tym mówiła, tak więc bez obaw, być może po prostu niektóre tematy będę nieco częściej poruszała, a może, nie wiem, będę robiła dwuczłonowe odcinki, część o, będzie o herbacie, a część o mate. No, jeszcze zobaczymy. No, myślę, że... Um, usłyszymy się już za tydzień mam wielką nadzieję aczkolwiek to nie jest twarda obietnica ponieważ um, no, teraz nie jestem w Toroniu tutaj mam um, no, gorsze warunki do nagrywania podcastu nie zawsze mam jak to zrobić um, ale bardzo będę się starała żeby to było już za tydzień cóż, do usłyszenia Hello Good,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 I ja słuchaj, wleź do tego internetu i mi tu potem wszystko opowiesz, jak to posprawdzasz I Ja hopię. No, fajnie. To wiesz, by dokończyć. Ja też Cię, fest kocham. No, trzymaj się. Gęku, tęsknię za Tobą. I ja przyleca na święta z tej Ameryki, to będzie fajnie. I ja, cześć, Buziaki. I pamiętaj, www, bez nazwy net. I ja, jedyny podcast na caluśkim świecie, co się nie nazywa. No cześć, buziaki, pa!